Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie Jak się macie? Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku Mam nadzieję, że jesteście zdrowi I że tam gdzie jesteście jest dobra pogoda I macie chęć posłuchać podcastu po polsku Bo tak się składa, że właśnie przygotowałem dla was nowy podcast Zapraszam bardzo serdecznie Posłuchajcie Dziś będę mówił o Polakach, którzy nie mieszkają w Polsce, ani nawet w Europie. Będę mówił o Polakach, którzy mieszkają w Ameryce Południowej, a dokładnie w pięknym i wielkim kraju, który nazywa się Brazylia. Kiedyś mówiłem już o Polakach w Meksyku, o Polakach w krajach byłego Związku Radzieckiego, ale ostatnio dostałem wspaniałe nagranie od Henryka i to nagranie wywarło na mnie ogromne wrażenie. Możecie również obejrzeć ten filmik na YouTube. Oczywiście zamieszczam link na mojej stronie, na stronie tego podcastu, czyli podcastu numer 308 tak, już 308 podcastów zrobiłem dla Was już opowiadam po kolei jak to było otóż pewnego dnia otwieram pocztę, jak zwykle dostaję wiele e-maili i po kolei je czytam w końcu doszedłem do wiadomości od Henryka który napisał tylko witam drogi Piotrze to jest moje nagranie oglądaj nie wiem, czy zrozumiesz. Przepraszam za moje błędy. Henryk. Kliknąłem w link i na ekranie pokazał się Henryk. Facet w moim wieku, który mówił płynnie po polsku. Posłuchajcie sami. Dzień dobry, panie Piotrze. Wszystko dobrze z tobą. U mnie tutaj wszystko w porządku. I... Ja jestem... Engrik Gajewski, jak mówiłeś w e tutaj w tej Brazylii, to jestem Engrik Gajewski. I jestem z pochodzenia polskiego, z strony mamy i z strony ojca. I z strony mamy jestem z drugiego pokolenia, a z strony ojca z trzeciego pokolenia. Moje dziadkowie z strony mamy przyjechali z, to z Kalisza a po dziadkowie z strony młodego ojca oczywiście że to, to oni są z, z Płocka I, i tutaj mieszkam w, w mieście takie miasto, co się nazywa e, Kasia do Sul ma około 500 tysięcy mieszkańców i w tym mieście są dużo ludzi z, z pochodzenia włoskiego tutaj mało Polaków są, mało ludzi z pochodzenia polskiego e, Mieszkam w tym stanie Rio Grande do Sul e, w południu e, Brazylii to ten ostatni stan w południu Rio Grande do Sul, e, Brazylii. I cieszę się bardzo, że to znalazłem Twoich podcastów, Twoich filmików e, w internecie. I teraz, już takie 3-4 miesiące nauczę. Oglądam tych filmików, tych podcastów, słucham tych podcastów i uczę się trochę po polsku. Bo już mówiłem trochę po polsku, ale to bardzo źle. Teraz trochę chyba trochę lepiej mówię i coraz więcej chyba będę się uczył, bo Twoje, te, twoje podcasty, Twoje filmiki są bardzo dobre i, i, i tym tak mówisz bardzo wyraźnie, to można się e, e, tak wszystko e, rozumieć. Bo w internecie są dużo tych, tych podcastów i tak, ale to oni tak bardzo szybko mówią i to jest trudno e, e, rozumieć tego. I ja mam taki metod, e, mój metod, że to... Oglądam filmiki, słucham podcasty i te słowa, co nie, nie rozumie, to napiszę na to i wtedy szukam w, w słowniku. Mam taki dobry słownik polsko portugalski i co nie rozumie, to szukam te, te, te słowa, co nie rozumie, ale są nie dużo słowa, co nie rozumie. A te, takie te rozmówki, co, jak my mówimy tutaj w Brazylii, co się mówi w kuchni. E, bo w e, książkach, w uniwersytecie to jest, są inne słowa, co trzeba mówić, to są takie trudniejsze. Ale co tak, co, co, co, co dzień się mówi, to jest, są takie nie bardzo trudne słowa. I jestem Ci podziękować jeszcze raz, bo te takie te dobre materiały to mas i chcę, no kiedyś jeszcze tam mi brakuje słowa. Te, chcę kupić twoje e, filmiki, co u masz to podcasty, nie wiem tam masz materiałów w PDF, to E, są e, e, takie pytania i odpowiedzialne, To wtedy później pomalu będziemy się porozumiemy i, i chcę kupić. I teraz 2018 roku jeszcze chcę jechać do Polski, tam szukać moje korzenie i chcę spotkać się z tobą. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dla mnie jest to coś niesamowitego. Dlaczego? Dlatego, że Henryk mówi tak, jak mówią ludzie na polskiej prowincji. A tego nie można nauczyć się z internetu, ani chyba w żadnej szkole. Dopiero kolejny filmik, który dostałem od Henryka, rozwiązał tę zagadkę. Henryk powiedział w nim, że w domu... Gdy był dzieckiem, jego rodzice mówili po polsku. Myślę, że to właśnie dlatego Henryk mówi tak wspaniale po polsku. Zapraszam was. Obejrzyjcie filmiki Henryka. Świetnie. Dziękuję jeszcze raz za nagranie. Bardzo się cieszę, że przysłałeś mi swój filmik. Tak jak już mówiłem, kiedy słuchałem tego nagrania po raz pierwszy, to od razu zwróciłem uwagę na akcent, z jakim mówisz. Takiego akcentu nie nauczysz się w żadnej szkole. Henryk mówi tak jak ktoś urodzony na polskiej wsi. Jak to możliwe, pomyślałem. Wiemy już, że rodzice Henryka mówili w domu po polsku, ale dlaczego z takim akcentem, gdy zacząłem czytać więcej o Polakach w Brazylii, zrozumiałem, dlaczego tak jest? Posłuchajcie podcastu do końca, bo o tym opowiem trochę później. Tego dowiecie się trochę później z tego podcastu. Ocenia się, że w Brazylii żyje teraz od 1 miliona do dwóch milionów osób pochodzenia polskiego. Henryk urodził się w Brazylii i jest jednym z potomków Polaków, którzy wyemigrowali do Brazylii pod koniec XIX wieku lub na początku XX wieku. Żeby zrozumieć, dlaczego tak wielu Polaków mieszka w Brazylii, trzeba oczywiście przyjrzeć się historii. Historia często odpowiada nam na pytania, które zadajemy sobie dziś, teraz. Zacznijmy od początku. No, może nie od wielkiego wybuchu i powstania Wszechświata, ani nawet nie od powstania naszego Układu słonecznego czy naszej Matki Ziemi. Wystarczy, że cofniemy się o jakieś 500 lat. Brazylia została odkryta przez... Portugalczyków w 1500 roku. Później Portugalczycy wykorzystywali Brazylię jak wielki biznes. Tu sprowadzono czarnoskórych niewolników na plantacje trzciny cukrowej, bawełny, do zbierania kauczuku, kawy i kakao. Na początku XIX wieku Brazylia ogłosiła niepodległość od Portugalii. W połowie XIX wieku zniesiono tam niewolnictwo. I wtedy rząd Brazylii postanowił sprowadzić wielką ilość ludzi z Europy na południowe tereny Brazylii. Wtedy te tereny, te ziemie były słabo zaludnione. Mieszkało tam bardzo mało ludzi. Nie można było już sprowadzać niewolników, niewolnictwo było już zniesione. Dlatego powstał pomysł sprowadzenia ludzi z Europy. Do Brazylii przyjechało wtedy dużo Niemców i Włochów. Powstały wtedy takie agencje, ludzie, którzy namawiali ludzi innych ludzi do emigracji. Okay. W tych agencjach pracowali ludzie, którzy namawiali Polaków na przykład do emigracji do Brazylii Płacono za każdego nowego emigranta Sami więc rozumiecie, że te agencje opowiadały jak łatwo będzie żyło się w Brazylii Jak tam jest ciepło, jak tam jest wspaniale, ile cudownych owoców, ile słońca jeśli przypomnicie sobie, że Polska w drugiej połowie XIX wieku była pod zaborami, to nie będzie już zaskoczeniem dla was, że tak wielu Polaków skusiło się na opuszczenie swojej ojczyzny. Tak wielu Polaków wyjechało do Brazylii. Rząd brazylijski... Darował na własność ziemię oraz finansował podróż za ocean Ok, Nie trzeba było mieć pieniędzy Dla Polaków to była jak obietnica raju Coś, co trudno sobie teraz wyobrazić Dostajesz za darmo ziemię w Brazylii Nareszcie będzie można żyć spokojnie, bez zaborców Rzeczywistość nie była aż tak różowa. Podróż do Ameryki Południowej trwała ponad miesiąc. Ludzie cierpieli na choroby, odwodnienie, było złe wyżywienie. Po dotarciu do Brazylii ludzie byli przetrzymywani najpierw w obozie przejściowym. Wszystko po to, żeby uniknąć przeniesienia chorób zakaźnych z Europy. I w końcu emigrantów wywożono w głąb dżungli, którą najpierw trzeba było wykarczować Czyli wyciąć drzewa, wyciąć krzewy, krzaki, wszystko to co tam rosło Na początku trzeba było mieszkać w prowizorycznych domach Początki nie były łatwe Wielu ludzi podczas podróży zmarło Polacy nie byli przygotowani, nie byli przyzwyczajeni do tropikalnych upałów Jadowitych węży, pająków, owadów Ale pomału, pomału Polacy nauczyli się jak żyć na nowej ziemi Pierwsze grupy Polaków przypłynęły do Stanów Paraná i Santa Catarina w tysiąc. 1869 roku Wkrótce wybuchła w Polsce Tak zwana Gorączka Brazylijska Do uzyskania niepodległości Przez Polskę Do Brazylii wyjechało ponad 100 tysięcy Polaków Wielu z nich Bez dokumentów Jednym z pierwszych osiedli Założonych przez Polaków w Brazylii Była wieś Nowa Dancyk oraz, nie wiem czy dobrze wymówię, Pilacarino, niedaleko Kurytyby. Ten region nazwano Nowa Polonia. Teraz Kurytyba jest największym ośrodkiem polonijnym w Ameryce Południowej. Musicie wiedzieć, że przez wiele dziesiątek lat Polacy trzymali się blisko siebie. Zawierali małżeństwa tylko między sobą Używali języka polskiego w swoich rodzinach Kultywowali tradycje przywiezione z Polski I to jest bardzo ciekawe Bo do Brazylii teraz przyjeżdżają badacze, antropolodzy Żeby badać stare polskie tradycje Istnieją tradycje, są kultywowane tradycje w Brazylii, które w Polsce już zanikły, ale wciąż są kultywowane daleko za oceanem. Ludzie wciąż mówią tam starymi polskimi dialektami, którymi już dawno nikt nie mówi w Polsce. To jest bardzo niezwykłe, prawda? Daleko w Brazylii? Można spotkać osoby, które znają stare polskie tradycje, obyczaje, które są już dawno zapomniane w Polsce. Myślę, że to jest właśnie powód, dlaczego Henryk mówi z akcentem z kieleckiej wsi. Mówi doskonale. Naprawdę można pomyśleć, że urodziłeś się w Polsce i masz po prostu taki akcent, jaki mają osoby mieszkające na wsi. Tak właśnie mówią ludzie na polskiej wsi albo mówiło mówili tak ludzie kilkadziesiąt lat temu. Teraz młodzi ludzie już tak nie mówią. Myślę, że jest to wpływ telewizji, radia, Ludzie wyjeżdżają ze swoich wsi, uczą się w miastach I powoli te akcenty lokalne zanikają Ok, ale wracajmy do historii Polaków w Brazylii Powoli Polacy budowali sobie w Brazylii małą Polskę Swoją drugą ojczyznę Mieli swoje szkoły, w których dzieci uczyły się po polsku Mieli swoje gazety, swoje kościoły, zakładali organizacje. Tak jak mówiłem, napływ emigrantów europejskich był związany z planami kolonizacji południa Brazylii, a także ze zniesieniem niewolnictwa. Po 1890 roku w czasie gorączki brazylijskiej wyemigrowało tam około 80 tysięcy osób. Kilka tysięcy powróciło do kraju Mówiłem, że życie nie było łatwe Kilka tysięcy osób zdecydowało się na powrót do Polski Wiele osób zmarło podczas podróży Muszę wam powiedzieć, że wiele rodzin przeszło pieszo do Argentyny I tam dopiero szukali swojej nowej ojczyzny ale większość osób, które wyemigrowały w tym czasie, to byli chłopi. Ludzie ze wsi, ludzie, którym żyło się bardzo źle i dlatego szukali poprawy swojego życia w Brazylii. Jednak po rewolucji w Rosji, po roku 1905, do Brazylii wyjechało również wiele inteligencji, duchowieństwa, czyli księży katolickich. Wielu Polaków uciekało, ponieważ nie chcieli być wcieleni do armii carskiej, nie chcieli być zmuszeni do walczenia przeciw rewolucji. I kolejna fala emigrantów polskich do Brazylii miała miejsce przed II wojną światową. W latach 1920-1934 Wymigrowało kolejne 40 tysięcy osób Często byli to Polacy pochodzenia żydowskiego i ukraińskiego W tym czasie w Brazylii, w stanie Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul Żyło 200 tysięcy Polaków Niektórzy z nich urodzili się już tutaj w Brazylii Nadchodzą lata 30. XX wieku W latach 30. nastąpił kryzys ekonomiczny Ten kryzys spowodował, że polityka imigracyjna brazylijskiego rządu zaostrzyła się Imigranci nie byli już dobrze widzeni Prezydent, nie wiem czy dobrze wymówię imię Hetulio Vargas. Nakazał zamykanie szkół W których nie używano języka portugalskiego Emigrantom zakazano używania ich języków ojczyznych Ojczystych Nie pozwalano na przykład na mówienie Po polsku, po niemiecku, po włosku W innych językach w miejscach publicznych W tym czasie Prasa polska miała około 20 tytułów. Było 20 gazet w języku polskim. Oczywiście yy, rząd Vargasa zakazał wydawania tych gazet. Polityka Vargasa wyrządziła dużą szkodę polskiej emigracji. Zlikwidowano ponad 300 polskich towarzystw, zamknięto ponad 150 polskich szkół. Wydano również rozporządzenie o usunięciu obcojęzy obcojęzycznych napisów z fabryk, pomników, sklepów i tak dalej. Nie napisy miały być tylko po portugalsku. Nie było napisów po polsku, po włosku, po niemiecku. Wszystko miało być po portugalsku. Wszystko to przyczyniło się do tego, że po II wojnie światowej więzi z Polską i z polskością były coraz słabsze. Polscy Brazylijczycy coraz mniej interesowali się Polską. Aż przyszły lata 70. Po wyborze Jana Pawła II na papieża, po powstaniu Solidarności, Znowu w latach 80. nastąpiło odnowienie świadomości narodowej. W 1989 roku w Kurytybie powstała Federacja Stowarzyszeń Polonijnych w Brazylii Pol Brás, a Rok później powstał BrasPol, centralna reprezentacja wspólnoty brazylijsko-polskiej. W Brazylii, w które działa między innymi Henryk, od którego dostałem nagranie. Braspol organizuje polskie festyny, kursy języka polskiego, wspieranie się wspiera polskie chóry, zespoły śpiewające po polsku, zespoły taneczne, które tańczą polskie tańce. Brazylia jest obecnie trzecim największym skupiskiem Polaków na emigracji pewnie domyślacie się że najwięcej Polaków około 10 milionów mieszka w Stanach Zjednoczonych i kolejnym miejscem są Niemcy gdzie mieszka około 2 milionów Polaków i prawie tyle samo Polaków mieszka w Brazylii która jest na trzecim miejscu nie wiem, czy słyszeliście o takim kierowcy Formuły 1, który nazywa się Emerson Fittipaldi. To bardzo znany kierowca. Jego matka była Polką. W Kurytybie urodził się też Tiago Cionek, który gra w reprezentacji Polski w piłce nożnej. Do dwóch znanych Polaków, ale oczywiście znanych Polaków w Brazylii jest dużo więcej. Tak jak mówiłem wcześniej, Kurytyba jest miastem specjalnym dla Polaków. Jest tu Park Polski imienia papieża Jana Pawła II. Wiele ulic nosi nazwy nazwiska Polaków. W Kurytybie jest siedziba Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej. I tu powstała gazeta Polska w Brazylii. Tak nazywała się ta gazeta. Gazeta Polska w Brazylii. Ja również mam przyjaciół w Kurytybie. Mieszka tam Enejda, z którą spotkałem się w zeszłym roku w Warszawie. Jeśli słuchasz, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie Enejda. Teraz poznałem kolejnego przyjaciela Henryka z Brazylii. To niesamowite. Jak wiele osób poznaję dzięki moim podcastom Jeśli mieszkacie w Brazylii i uczycie się polskiego To proszę napiszcie Zobaczymy jak wielu mam słuchaczy w Brazylii Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego podcastu Znalazłem na YouTube Ciekawy zespół Zespół nazywa się Braspol I wykonuje piosenki po polsku Macie chęć posłuchać? Ta piosenka nosi tytuł Narodziłem się maluśki. Mówiłem się maluśki, pomału ja urosłem, teraz jestem kawalerem, do żeniaczki się szykuje <grym>, Tak brzmi tekst Jeśli posłuchacie dokładnie jak wokalista wymawia słowa To usłyszycie, że wymawia je inaczej niż ja Wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że mówi w sposób W jaki się nie mówi już teraz w Polsce Ale mówiło się tak kiedyś i czasami można usłyszeć na wsiach, że ludzie jeszcze tak mówią Osoby starsze jeszcze tak mówią Bardzo to jest ciekawe dla mnie, bardzo interesujące Kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy z Brazylii. Muito obrigado. Dziękuję bardzo za dziś. Zapraszam do korzystania z materiałów, z moich kursów z klubu VIP. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę, piszcie do mnie. Mam nadzieję, że będę potrafił odpowiedzieć na wasze pytania. Moi drodzy, w ten sposób... Dotarliśmy do końca naszego spotkania Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie Henrykowi za nagranie Nagrania te były dla mnie wspaniałą inspiracją I bardzo się cieszę, że Henryk przysłałeś do mnie te nagrania Wszystkim dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji Dziękuję, że komentujecie podcast, że piszecie do mnie. Bardzo się cieszę, że jesteście, że przychodzicie na webinary na żywo. To dla mnie wielka przyjemność, przyjemność móc dla Was prowadzić te e, lekcje. Jednym słowem jest mi bardzo miło, że mogę Wam pomagać w nauce polskiego. Dziękuję bardzo za dziś. I zapraszam następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.